stawimy temat taki jak widzimy i przejdziemy od razu do meritum, żeby nie zanudzać. Proszę Odłączyć? nie Odłączyć? Teraz nas słychać? Dźwięk się Teraz. Zapewne ma że równo rok temu, bo 31 stycznia, miało miejsce przełomowe dla Francuzek wydarzenie. Dzięki staraniom minister do spraw kobiet został zniesiony przepis z 1799 roku, który nakazywał areszt wobec kobiet, które odważyły się nosić spodnie. No w sumie pewnie jakimś większym echem, by to się obeszło, gdyby nie fakt, że Ustawa ta jest już martwa, a poza tym nie jest czymś dziwnym, gdy spotykamy na ulicy kobiety w spodniach. Ale ten ciekawy przypadek zainspirował nas do prześledzenia historii kobiecego stroju. W dalszej części wystąpienia zaprezentujemy krótką historię wody, skupimy się głównie na Paryżu, jako na kolebce światowych trendów. Naszą podróż zakończymy bardzo wymogą, ponieważ przyjrzymy się szafie kobiet w ferreru, a na koniec podsumujemy przeprowadzoną przez nas ankietę. Dzisiejsze ujednolicenie garderoby nie jest czymś nowym. Tak jak współcześnie, możemy spotkać zarówno kobiety, jak i mężczyznę spodnia. Tak w średniowieczu takim wczesnym, a jeszcze wcześniej w starożytności można było spotkać zarówno kobiety, jak i mężczyzn chodzących w sukniach czy też tunikach. Jeszcze w XI wieku we Francji na dworze było ciężko rozróżnić przedstawicieli obu płci po sposobie ubierania, ponieważ oboje nosili tuniki. Z czasem strój męski zmieniał się, suknia stawała się coraz krótsza, a dominującym elementem stroju zostały spodnie. Taką pozostałością sukni Współcześnie jest e, zarówno toga noszona przez prawników i przedstawicieli władz uczelnianych na różnego rodzaju, e, inauguracja oraz e, kutana noszona przez duchownych. Strój kobiecy również się zmienią, choć nie były to zmiany tak znaczące. Na przestrzeni wieków szata stawała się bardziej przyległa do ciała. Dzięki wiązaniom i zapięciom, które miały podkreślić kobiecą sylwetkę. No wiadomo, ubiór kobiecy miał przede wszystkim cieszyć oko i być zgodny z jakimiś normami obyczajowymi. Drugorzędna stawała się kwestia wygody użytkowniczego do stroju. W XVIII wieku suknie bez trenu, z pogardliwie pogadliwie niby suknią, mogły nosić jedynie młode kobiety. Wraz z pojawieniem się Marii Antoniny na dworze francuskim, rozwinęła się moda na efektowne, lecz mało praktyczne suknie ze stelażem, które, jak zapewne można się domyślić, utrudniały poruszanie się oraz siadanie. Co ciekawe, teraz będzie taki bardziej rodzimy Taki bardziej rodzimy przypadek, bo pierwszym krokiem francuskiej mody ku w wygodzie jej użytkowniczych było pojawienie się sukni Ala Polones, która łączyła się wyraźnie przy Polską. Nazwa miała tyle wspólnego z Polską, że górna spódnica składała się z trzech falban, które miały symbolizować trzy dawory. Był no to dopiero wszedł nadchodzącej mody na suknie krótsze, a co za tym idzie, bardziej praktyczne czy wygodne. Choć sentymentem powracano niejednokrotnie do stroju. Oj. Może teraz O no tak. Choć sentymentem powracano do kreacji sięgającej ziemi, to w XX wieku bardziej popularne stawały się właśnie te krótsze. W latach XX, w którym wiodła. Mała, czarna, stworzona przez kogo Do lamusa odeszły krynoliny. Popularne stało się o, takie podejście, że im mniej zużyjemy materiału, tym lepiej. I zgodnie z tymi trendami, kobiety coraz odważniej osłaniały plecy i ramiona. Zmiany zachodziły niezwykle szybko. Już 40 lat później na ulicach można było spotkać kobiety budzącej wiele kontrowersji mini. Świat mody wreszcie wyszedł naprzeciw y, wszystkim kobietom. Walory estetyczne nie wykluczały wygody. Żeby wyglądać elegancko, nie trzeba było zakładać monumentalnych kreacji. Wydawałoby się, że suknia będzie przeżywać swój renesans. Ale już w 1975 roku odnotowano, że produkcja spodni przewyższyła produkcję spódnic. Mogło to dziwić chociażby ze względu na to, że nowy element w kobiecych kobiety w szafie, to właśnie były owe spodnie. Nie pojawiły się nagle, jako rzekomy symbol walki o równość a było to podyktowane bardziej względem praktycznym, ponieważ zależało zarówno kobietom, jak i projektantom na znalezienie strojów sportowych odpowiednich do danych dyscyplin, przykładowo narciarstwa, czy też do jazdy na rowerze, tak bardziej fachowo kolarstwa. Ważną rolę odegrały także wojny. Jak wiadomo, mężczyźni poszli na prąd, więc kobiety musiały zacząć pracować w fabrykach. I w tym momencie odkryły, że spodnie są wyjątkowo wygodnym strojem. Jednocześnie panował deficyt na stroje damskie, więc kobiety musiały nosić stroje swoich mężczyzn wysłanych na prąd. Po drugiej wojnie światowej przymykano oko na noszące spodnie kobiety tylko w przypadku, jeżeli wiązało się to z wykonywanym przed nie zawodem. Jak wiadomo, obecnie taki ubiór nikogo już nie dziwi. W drugiej części naszego wystąpienia przyjrzymy się, jak problem kobiecego ubioru, a zwłaszcza przypadek noszenia przez kobiety spodni przedstawiał się na rodzimym polskim podwórku w czasach prl ówczesny ustrój, przypomnijmy, postulował równouprawnienie. Zapis dotyczący tego znalazł się nawet w Konstytucji z 22 lipca 1952 roku, gdzie pisano, kobieta w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma równe z mężczyzną prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Zachęcone w taki sposób kobiety zaczęły wykonywać zawody dotychczas zarezerwowane dla mężczyzn. Stawały się np. murarkami czy traktorzystkami idealna kobieta powinna pracować ramię w ramię z mężczyzną i na równi z nim cenić przede wszystkim wygodę stroju, a nie jego walory estetyczne. Te tendencje dobrze ilustruje socjalistyczny obraz Wojciecha Fangora. Obraz nosi tytuł postaci i powstał w 1950 roku. Zestawiono na nim dwa typy kobiet. Z jednej strony widzimy robotnicę ubraną w strój, który jest przede wszystkim wygodny. Z drugiej strony elegantkę, wyraźnie, wyraźnie podobającą za modą zachodnią. Yy, obraz wyraźnie sugeruje, który z tych wizerunków zasługuje na znak. Yy, taki wizerunek, chociaż był postulowany przez ówczesne władze, nie wszystkim odpowiadał. Znany pisarz Leopold Tillman pisał tak w swoim Trzy Trzy czwarte dnia spędzone w spodniach przy ciężkiej fizycznej pracy infekują kobietę na resztę domu, ową miksturą jaskiniowości i hermafrodytyzmu, która usuwa z niej kobiecość. I choć oficjalnie w Konstytucji uchwalono równość kobiet i mężczyzn, nie pociągnęło to za sobą również szybko zmian obyczajowych. I teraz przyjrzymy się na przykładzie Filmu to jest kronika EPS z 1972 roku. Przyjrzymy się, jak w ówczesnych czasach przedstawiono sprawę emancypacji. Ale się to mija, i rozpoczyna się znów emancypacja. Od początku na tego czuję, panowie patrzą na to drużwiącym listem. Ale bardzo proszę, a nie mają pierwsze. To prosimy, prosimy. Wyleż tylko nie chcieli się dla nas męskie swobody obywatelskie. Już to co prawda coraz trudniej jeżeli kto wygrywa, kto przebiega. Zabierają się różnicę w strojach i obywateli. Ciekawe po czym oni potrafią się jeszcze rozpoznać. Jak zewrotne to jednak na pewno promienię, wdie mające do powszcząpliwości, a wtedy wylepej, to wróżku są lokalnie na pana. na każdym kroku apelują, manifestują, politykują, lecz zabraknie innych argumentów. Mili by z nami pogradali, uważają na datę początkową. A ile też stawić za i kosztów, abyśmy jednak jednak to w dobrej kondycji. Abyśmy byli na tych chwilnych, i lewych. A potem byliśmy jak najczęściej w widzieli i słyszeli podczas filmu, yy, chociaż mówiono o emancypacji, jednak zacieranie się różnych w strojach i obyczajach było krytyki, a swobody obywatelskie i chęć do równania mężczyzn w każdym kroku traktowane były trochę z przyrożeniem. Yy, podobny problem yy, jak z obyczajowością dotyczył spodni jako elementu dawki y garderoby, które również nie były powszechnie akceptowane. Jak pisze Piotr Szarota, w latach 60. noszenie przez kobietę spodni było skandalem. Pisze tak. Uważano spodnie za strój nieodpowiedni do szkoły, pracy czy na wizytę. Spodnie były w sam raz na narty, ale nosząca spodnie na co dzień dziewczyna była awilonie rzadkim i rzadko sensacyjnym. Spodnie uważano za niekobiece, nieprzyzwoite i wulgarne. Aż do 1972 roku tępiono je w szkołach. Rzeczna uczennica powinna mieć w spódnicy. By pojawiła się w spodniach, wzywała rodzicę. Teraz, jak problem zroszenia przez kobiety spodni przedstawia się we współczesnym świecie. Wnioski oprzemy na przeprowadzonej przez nas krótkiej ankiecie internetowej. Na naszą ankietę odpowiedziało 135 kobiet, które na dużym wieku. Większość z nich mieściła się, jak widać, w przedziale od 21 do 30 lat. Pojawiały się też opinie osób młodszych i nieco starszych. Jak łatwo zauważyć na diagramie, Większość kobiet zapytanych o to, co najczęściej noszą na sobie, odpowiedziało, że spodnie. Referencje związane z wyborem garderoby związane są jednak z wiekiem. Pytałyśmy te respondentki również o to, co najczęściej zakładają ich matki oraz babcie. I tak jak w przypadku matek, większość jednak respondentek deklaruje, że noszą one spodnie, tak w przypadku babci już jest bardzo wyraźna różnica. Babcie najczęściej chodzą w sukniach lub w spódnicach. Z ankiety wynikło również, że wybór, czy zakładamy spódnicę, czy spodnie, wiąże się z okolicznościami. Większość respondentek wybiera spodnie, wybierając się na spotkanie ze znajomymi, do pracy lub do szkoły. Jednak już w przypadku wyjścia na randkę lub na jakieś inne ważne wydarzenie, Zdecydowana większość ankietowanych wybiera spódnicę lub suknię. Związane to jest prawdopodobnie z tym, w jaki sposób ankietowane deklarują, że czują się w odpowiedniach spodniach w spódnicy. Jeśli chodzi o spodnie, główną motywacją do wyboru jest wygoda. W przypadku spódnicy lub sukni przedstawia się to inaczej jak widać najważniejsza w tym przypadku jest estetyka i moda. Wiąże się to, no, wiąże się to z tym poprzednim slajdem, bo, um, no, no, bo można wymiastować z tego, że w sytuacjach takich bardziej codziennych jak spotkanie z znajomymi czy wyjście do pracy, liczy się przede wszystkim wygoda. A w sytuacjach takich bardziej niecodziennych, wyjątkowych jednak kobieta powinna być w spódnicy czy w sukni. I podsumowując tę naszą ankietę, można zauważyć parę rzeczy. Przede wszystkim spodnie zajmują dzisiaj wyraźnie dominujące miejsce w kobiecej szafie, przynajmniej jeżeli chodzi o kobiety młode. Ale jednak spódnica czy suknia ma w tej szafie jednak swoją specjalną pozycję. Takie, a nie inne wyniki ankiety, powiązać można z faktem, że przez wieki jednak to suknia była kluczowym elementem damskiego stroju. I widać też, że te zmiany w kobiecej garderobie były dość gwałtowne i nastąpiły stosunkowo niedawno. Odbija się to na wynikach w ten sposób, że podczas gdy większość respondentek chodzi na co dzień w spodniach, jednak ich babcie pozostały wierne spódnicą, tak jak je wychowywano przedtem. I choć wydawać się może na podstawie tych wyników, że większość chodzi młodych kobiet w spodniach Może się wydawać, że strój przestaje podkreślać płeć kulturową Jednak widać, że suknia ciągle w jakiś sposób jest kojarzona z kobiecością Kojarzy się z elegancją, zakłada się na specjalne okazje Natomiast spodnie, podobnie jak u początków swojej historii w kobiecej szafie, przypomnijmy, noszone były do uprawiania sportów takich jak na przykład narciarstwo. I ważna była wtedy przede wszystkim wygoda, również teraz wygoda jest najważniejsza.